POGO, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek siódmy. To nie Wiedźmin, a Paweł Wiater, dziennikarz serwisu Gra.pl jest bohaterem kolejnego podcastu o grach obezwładniających. Przy okazji Paweł opowiada właśnie o Wiedźminie. Jeżeli jedna z twoich ulubionych gier, Wiedźmin 3, kiedy zetknąłeś się z serią i czy wyczekiwałeś bardzo na premierę trójki, tak jak ponad większość Polaków Growych. Znaczy ja, ja miałem ogólnie problem z Wiedźminem, ponieważ ja byłem strasznie dużym fanem pierwszej części, bo była to jedna chyba z nielicznych na świecie gier, która stawiała przede wszystkim na słowiańskość, czyli na to, co jest nasze, co jest polskie. To znaczy nie Smoki, nie Dragon Age, e, czy inne RPG od Ubisoftu, tylko stawiała na właśnie taki typowy klimat trochę wsi, trochę tych takich upiorów, powiedzmy, lokalnych, polskich. Szczególnie, nie wiem, lokacja, wioska od Męty, czy inne takie elementy, które sprawiały, że wiesz, czułeś się jak na polskiej wsi. Za to pokochałem pierwszą część, że Przede wszystkim za samych bohaterów, którzy... Ale nie bohaterów głównych, tylko npc którzy potrafili y, często w taki sposób wulgarny, y, ale całkowicie naturalny, nie wiem, skomentować aktualną sytuację polityczną, czy nie wiem, nawet y, podrywanie napotykanych y, kobiet. Miało to taki charakter y, romantyzmu, tak, y, takiej swawolności i jednocześnie czegoś, co nie jest czarno-białe, czyli coś, co charakteryzowało stricte całą literaturę Sapkowskiego. A tego ja pokochałem pierwszą część i przechodziłem ją wielokrotnie. Z dwójką niestety zderzyłem się jak ze ścianą, bo odniosłem właśnie takie wrażenie, że jest to polski Dragon Age. Jest to gra zrobiona trochę na siłę, oczywiście świetna grafika, no świetne, świetny dubbing. Wszystko to, wszystko to sprawiało, że gra była dobra, ale jeżeli zastosowano nowy system walki, który, przy którym męczyłem się dosłownie. Ja jestem graczem ogólnie multiplatformowym, dla mnie nie ma problemu, czy to jest myszka, czy klawiatura, czy pad, ale jeżeli zacząłem się męczyć dosłownie ta gra nie potrafiła wynagradzać mojej, mojej włożonej pracy, Odbiłem się od tej gry, nawet już specjalnie kupiłem pod y, PC y, pad do Xboxa. Mówię dobra, spróbuję. Y, podłączyłem HB, kabel HDMI pod komputer, Mówię, robię emulację Xboxa. Nie wyszło. Po prostu od tej gry się odbiłem i y, żałuję. Wiem, że do niej kiedyś wrócę, ale y, po prostu. Y, nie w tym momencie. Natomiast z trójką ja ogólnie y, mam takie podejście, że nie śledzę tego, co się dzieje z dużymi produkcjami. Nienawidzę y, dzisiejszej polityki dużych firm, ponieważ y, wiesz gra jest, jeszcze się nie ukazała, a ty wiesz jak ona będzie wyglądać, jakie będą postaci, jakie będzie DLC, oglądasz 5 godzin gameplayu. Sorry, a gdzie jest sama gra, gdzie jest gracz i ta interakcja z danym tytułem? Dlatego Starałem się mm, nie śledzić, pod tym względem jestem takiej starej daty, że o ile trailer tak, o tyle gameplay już nie, bo po prostu to jest zdradzanie tego, co, yy, co ja sam chciałbym zobaczyć i dostrzec. Z Wiedźminem Trójką było tak, że nie ukrywam... Yy, Spodobała mi się ta starsza wersja Geralta. E, ten taki brodaty, trochę zmęczony. E, Fakt, że same trailery, które były w telewizji, no również były... On, najwyższa liga, to jest, na, na, to jest najlepszy poziom. I e, złożyło się to też z tym, że no kupiłem PlayStation 4 i stwierdziłem, dobra, to jest ten czas, jeden z kluczowych tytułów, który chcę ograć, to jest Wiedźmin, bez e, bawienia się w ograniczenia detali, tak jak na komputerze, bo... Kupienie komputera pod Wiednia Trójkę podejrzewam graniczyłoby z cudem. Kupiłem. Yy... No i co, co mogę powiedzieć? Moja przygoda, którą rozpocząłem na dzień dziecka, skończyła się pod koniec września. Grałem tylko w jedną grę po kilka, czasami kilkanaście godzin dziennie. Każda wolna chwila. I. Była to przygoda. To Może zabrzmi to dość śmiesznie, ale jestem graczem starej daty i też pojawił się u mnie w pewien sposób syndrom znudzenia wieloma produkcjami. Oczywiście, yy, nie wiem, lubię Call of Duty, uważam, że mają najbardziej genialne kampanie dla pojedynczego gracza, ale yy, pojawia się taki yy, moment, kiedy dostajesz sandboxa yy, i nie chce do niego wracać. O ile jeszcze, <śmiech> przepraszam, bo trochę mnie dusi, o ile jeszcze na przykład walczę z poszczególnymi częściami w Asasynie, o tyle też pojawił się taki kompleks y, wypalenia, że y, masz główną fabułę, ona coś tam stanowi tło, ale te wszystkie zadania poboczne nie wynagradzają cię. Natomiast wiedzimnem było tak, że fakt, że sam początek gry ciekawy, powrót do tej właśnie wiejskiej, y, słowiańskiej y, rzeczywistości od razu mnie kupili. Zobaczyłem słońce, zobaczyłem las, piękne krajobrazy brudnych, yy, bezzębnych, zdegenerowanych żołnierzy Temerii, yy, nie wiem, brudne, złe, fałszywe elfy i Geralta, który po prostu stara się jakoś lawirować pomiędzy tymi wszystkimi wydarzeniami. Dlatego tak, całkowicie wciągnąłem się w na Trójkę i właśnie to też jest yy, z jednej strony dla mnie plus, ale... Yy, Ktoś może powiedzieć największy zarzut, bo Wiedźmin pozwolił mi wczuć się w bohatera, jednocześnie zapominając o głównym wątku fabularnym. Niestety, ale bardzo szybko olałem to, że jest tam dziki Gon, jest theory. znaczy Oczywiście to mnie interesowało, ale o wiele bardziej ciekawiły mnie pojedyncze questy, które napotykałem po drodze, czy pytajniki, czyli znaczniki, które odkrywasz na mapie, które były po prostu ciekawe. To nie były pojedyncze skrzyneczki z kilkoma monetami, jak w Assassin's Creed, tylko jeżeli widziałeś pytajnik, to ty nie wiedziałeś, czy tam będzie potwór, który jednym ciosem wyśle cię na tamtym świat. Czy jakieś y, stare zabudowania, które zostały spalone, i na przykład to jest opuszczona wioska. Więc z jednej strony takie y, poczucie ciekawości, y, tego y, poczucie faktycznie żyjącego świata. To, to mnie chyba tak najbardziej urzekło, że wiesz, ja będąc na Skellige potrafiłem pływać y, po 20 minut po jedną znajdźkę, ale ja się jarałem tym, że ja płynę łódką, jest woda, taka jak w idzie. starsi gracze na pewno to zrozumieją, ale wiesz, widzę wspaniałe góry, wspaniały śnieg, tym bardziej, że lubię klimat, powiedzmy, wikingów. Ja sobie płynę łódką i wiesz, ja czuję że ja płynę łódką, a to nie, nie Gerald. I właśnie za to pokochałem ogólnie Widzimy Oczywiście te wszystkie elementy, o których wspomniałem. Świetna oprawa graficzna, najwyższy w ogóle możliwy poziom. Jestem fanem ogólnie polonizacji gier. Staram się je w pewien sposób propagować. Świetny dubbing. Wszystkie inne wersje językowe nie mają po prostu startu, bo inne języki nie są w stanie oddać klimatu tej opowieści. Niestety mamy dość skomplikowany język, ale to też wpływa na nasz y, taki narodowy atut. Nawet kwestia przekleństw czy y, no jakiś obek ona w Wiedźminie była autentyczna. Jeżeli słyszałeś wiązankę, która składała się z 15 przekleństw od jakiegoś fajnego krasnoluda, to inaczej brzmi, jak słyszysz 15 razy fak y, w jakiejś no, y, zagranicznej grze. Więc y, pod tym względem było to ciekawe. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wiesz, to była gra, to jest gra, którą dostałeś pełną, kompletną. Mi się to strasznie podoba, ponieważ obserwując ostatnie sytuacje w branży gier, kiedy kupujesz grę, która okazuje się jedną dziesiątą DLC, ja dostałem grę pełną, zakończoną, taką, może to zabrzmi głupio, ale tak jak wiesz, kiedyś człowiek kupował grę, wkładał ją do konsoli, włączał ją i grał. Natomiast y, teraz jest tak, że jak nie dokupisz DLC do konia, czy nie wiem, op opaski na oczy, to ta gra staje się niepełna. Tu dostałeś. Jeszcze były te wszystkie zapowiedzi z tymi y, darmowymi DLC, które ukazywałeś co jakiś czas. Które były również skromne, ale fajne. To było też takie pokazanie szacunku dla y, gracza. Co jeszcze mogę powiedzieć? Y Wiele nowych elementów, które wiesz, wpłynęły, które pojawiły się między innymi w Nowych grach. Sam wątek y, prowadzenia śledztwa, który teraz m.in. jako tako został wykorzystany w Nowym Asasynie. W nie było to fajne, oczywiście po przeprowadzeniu Setnego Śledztwa. Y, ktoś mógł powiedzieć, że y, jest to oklepane, ale nikt na to wcześniej nie wpadł. Fajny system walki, niedenerwujący, dający satysfakcję, że wiesz, Grasz w grę i jeżeli dostaniesz łomot, to masz pretensje tylko i wyłącznie do siebie, a nie do y, twórców, że oni to źle zaprojektowali. Nie, po prostu miałem za słaby miecz, nie wykorzystałem y, oleju, nie wypiłem jaskółki, nie zrobiłem uniku i dostałem łomot. Ale jak z, faktycznie zrobię to tak jak prawdziwy wiedźmin, czyli sobie y, zaplanuję całą taktykę, Mogę wygrać ten pojedynek, mimo że poziom leveli jest no, dość znaczny między moją a tą postacią, którą chcę e, zabić. W ogóle, wiesz, Wiedźmin jest o tyle grą... Y... Dla mnie każdy akt tej gry, każda wyspa to jest oddzielna gra, bo gdyby stworzyć Wiedźmina samego na Skellige i nazwać to na przykład Wiedźmin e, Vikings, to ta gra byłaby równie zajebista. Natomiast gdybym wziąć e, Wiedźmin, na przykład Poland Story, nie? czyli wziąć głównie pierwsze lokacje, ta gra również by stanowiła otwartą całość. To jest, wiesz, taki moment, kiedy e, zna, zna, znajdujesz te wszystkie skrytki, te wszystkie potwory, opuszczasz lokację i masz uczucie pewnego spełnienia, że ty wpłynąłeś na to, co się dzieje w tej e, lokacji. Oczywiście po jakimś czasie tam, wiesz, te bardziej poważne zadania. Mm, też sprawiają, że wracasz do tych miejsc, ale czujesz, że one się zmieniły. Zmieniły się, że byłeś tam dwa dni temu w życie, yy, świecie rzeczywistym, ale w świecie gry powiedzmy no kilka dni. I ty widzisz tą odmianę, widzisz ludzi, którzy mają inne podejście do ciebie. Widzisz, yy, nie wiem, że jakaś chata, która była, teraz płonie, że... Yy, wioska, którą wyzwoliłeś, dobrze funkcjonuje i możesz tam pójść i zakupić zioła czy yy, miecze. Więc yy, ta imersja, takie wiesz, połączenie yy, tego świata rzeczywistego z światem wirtualnym w tym momencie była naprawdę bardzo dobrze przygotowana i samo to, że mogłeś się wcielić tego bohatera. Wiesz, po tym... Yy, na tą grą naprawdę dużo pracowano, ilość różnorodnych i miejsc, i lokacji, i bohaterów sprawia, że wiesz, ty cały czas idziesz do przodu. Z jednej strony idziesz, walczysz z wilkołakiem czy wampirem, a później organizujesz, taki spoiler ostrzegam od razu, organizujesz przedstawienie teatralne. What the fuck? Jakie jest przedstawienie teatralne? Jaki Geralt? Jaki przebrany wstrój? Nie wiem, klauna? Co to jest? Ale wiesz, ty czujesz, że żyjesz. Czujesz, że rebelia, która wybuchnie na ulicach yy, miast, faktycznie sprawi, że ci strażnicy pojawią się przy bramie i będziesz miał problem, żeby, yy, żeby do tego miasta wejść. Wiesz, dlatego, to tak jak powiedziałem, dla mnie z jednej strony yy, to była duża wada, bo... Yy, ten dziki gon to było fajne, ciekawe, trailery w ogóle, ale ja na przykład bardziej się skupiłem na wątku yy, miłosnym z Tris, kiedy te dialogi były tak szczere, tak prawdziwe, że cholera, gdybym miał, gdybym ja chciał podrywać kobietę, to bym faktycznie tak robił, że, że wiesz, że ty stosujesz proste triki, yy, włączasz te dialogi, wybierasz konkretne opcje i i w momencie, znowu spoiler atak, kiedy nie wiesz, czy Tris od Ciebie wyjedzie, czy nie, to czujesz takie zachwianie emocjonalne. I właśnie nawet tak jak rozmawiałem z wieloma ludźmi, siła tych pojedynczych questów, questów, które często składają się na kilka mniejszych e, zadań. Wiesz, tutaj też się znajdą zadania w stylu e, Jesteś rycerzem, który ma e, miecz Armagedonu, ale przynieś jajko, bo kura je zniosła, prawda? ale jest tego bardzo mało. Najmniejsze nawet zadanie, takie poboczne. Jeżeli spotykasz babę na wsi, starą babę, która, nie wiem, nie zaoferuje ci tysiąca orenów za zabicie smoka, to równie dobrze jesteś pewien, że to ten quest może być ciekawy. Bo na przykład ta baba, ta kobieta chce się pozbyć ducha swojego męża, który na przykład zginął, czy ona go zabiła, ale ty o tym nie wiesz. Więc ta kwestia, Wielu y, Wielowątkowości, kwestia bardzo dużych emocji, które występują po prostu w tych poszczególnych questach, sprawia, że wiesz, ty chcesz po prostu tam siedzieć. Y, co mógłbym tej grze zarzucić? Z, podejrzewam, że część osób się ze mną w ogóle nie zgodzi, ale bardzo duża mnogość opcji. Wiesz, chodzisz, ja oczywiście zbierałem te wszystkie ręsztunki y, szkoły kota, szkoły niedźwiedzia, tylko... W pewnym momencie ja bardziej zbierałem te y, schematy dlatego, bo odkrywałem miejscówki, a nie dlatego, że chciałem to wykorzystać. Że wiesz, ja zdobyłem oręż, y, czy go znalazłem y, 10 godzin przed zakończeniem gry i tak naprawdę ja, ja nie potrzebowałem y, wykuwać nowego miecza z lepszym upgrade'em, bo, bo po co, no nie? Więc z jednej strony to było takie słabe, ale z tego co wiem, przyznam się, nie grałem jeszcze w dodatek. To chyba jest celowo tak zrobione, żeby tą postać przypakować i dopiero później z tymi trudniejszymi e, potworami, trudniejszymi przeciwnikami e, zawalczyć. Więc też ma to sens, e, ma to takie logiczne uzasadnienie. E, I Nie wiem co... Wiesz, Wiedźmin to jest tak naprawdę temat rzeka. To z jednej strony to jest gra oparta na prozie Sapkowskiego, ale z drugiej strony dla mnie w tym momencie... Ten tytuł zaczął żyć własnym życiem. To jest tylko na motywach. To już nie jest, no, nawet inaczej bym powiedział, to jest jedynie inspirowane, że tutaj wytworzyło się własne y, uniwersum na bazie jakiegoś świata. No, nie wiem, tak samo jak władca Pierścieni i, i y, Hobbit, prawda? No, mała książeczka, która została przerobiona na trzy filmy. I podobnie mógłbym to właśnie porównać do Wiedźmina, który w tym momencie jest. Gdzie jest Geralt, który jest bohaterem Sapkowskiego, ale to nie jest ten sam Geralt. On już robi co innego z innymi postaciami, e, robi to w innych okolicznościach. Może, nie wiem, tak podejrzewam, że naraża się kilku osobom, ale chyba o wiele ciekawiej niż e, w Pierwowzorze. Może mi nasuniesz coś po prostu, no, bo tak, to wiesz... Tak, ale po prostu tak, że opowiadać, że ja nie miałem co mówić. <kłysy> to takie podcasty tylko ja sobie siedzę i korzystam. <kłysy> <kłysy> sobie odkoczną, skojarzyło mi się od początku, jak mówiłeś o tej właśnie podróży od książek, poprzez pierwszy tytuł, z którym ja nie miałem nic wiedziałem, że jest i mnie to ciekawiło. Wtedy nawet nie znałem książek i widziałem, co Całkiem hmm. ciekawe, ja do RPG-ów dojrzałem, bo kiedyś to dla mnie RPG-synami to było Final Fantasy, skończyłem siódemkę, skończyłem ósemkę. Poza tym to praktycznie nic, no jeszcze, co to jest japoński, background story i Xenon. Xenon. Xenon. Czyli to jest klasykę tak? dzień dzisiejszy dla mnie jedna z najlepszych i z najlepszych popularnie poprowadzonych gier. jeszcze w tamtych czasach grałem na Piratach, więc miałem gdzieś tam ściągnięty, jeszcze miałem taki trik, miałem pierwszą wersję PlayStation, jeszcze czarno-biały, cały Xenon czer w czerwie i biegu, przeszkadzał taki efekt, efekt niezły i potem jak widziałem w internecie już filmiki, nawet FMV, które były, to w kolorze, nie, w przedniej wiemy to dawało. Miał, no, miał swój klimat. Tak, tak, miał swój klimat, więc polecam każdemu sobie nawet dzisiaj wyłączyć kolory. I do dwójki miałem bardzo, bardzo podobnie jak ty. Zacząłem dwójkę, byłem napalony w ogóle. Taka, taka gra, wszyscy zachwycałem zacząłem na Xboxie tą wersję już, powiedzmy, rozszerzoną. I ten system walki właśnie mnie przytłoczył. i o opcji i dla mnie on nie był intuicyjny pod żadnym względem. Może to być to, że wolałem coś prostszego, że tam, no nie jeden przycisk na pewno, bo dla mnie to jest bez sensu, ale tam te wszystkie przewroty, właśnie te olejki, jakieś runy. Dla mnie to się zrobiło, mm, to było, jeśli dobrze pamiętam w tym momencie, na samym początku przedstawione i wszystko. I ty zaczynałeś, chodziłeś ten świat już jako doświadczony, a ja bym tutaj troszeczkę wolał, żeby on nabywał tych umiejętności, że ja nie został wyrzucony, że mamy właśnie przewodnik początkowy, potem jestem rzucony i już muszę w walce wszystko wykorzystywać, żeby ją jakoś przeprowadzić. To mi nie, nie przypasowało, z kolei na przykład dubbing mm. mnie się nie podobał. Dla mnie był za bardzo teatralny nasz Był taki. Miałem mm. wrażenie, że kompletnie zrobiony na zasadzie lektor, czy też aktor, aktorka w budce że zero materiału do odniesienia. Na znaczy, być, wie, wiesz co, nie każdy jest Piotrem Franceskim znaczy, prawda? On I, on I, też e, e, momenty, tak? Znaczy, gorszych to, szczerze mówiąc, niewiele, nie, nie ale, ale wiesz, dubbing to jest też, czy ogólnie polonizacja to jest też tego typu sztuka, że dużo osób e, nie potrafi dobrze wcielić się w postać. Zobacz na przykład Gato of War, gdzie dla mnie Boguś Linda zniszczył system, ale na przykład Krystyna Janda w Uncharted poległa, kiedy każdy się zachwyca, tak, kto ja jest wspaniała aktorka, yy, ale oddanie pewnych takich wirtualnych emocji postaciom, kiedy się nimi nie jest, tylko wcielenie się w nie, jest bardzo trudne. Wiesz, ja ja sobie nie wyobrażam teraz innego głosu Wiedźmina, nam nie, nie, nie, właśnie była taka sytuacja z jedynką, że yy, grałem i ten Jacek Rozenek, wiesz, wiadomo, podkładał głos i potem okazały się te do, dodatki, gdzie nie było jeszcze nagranych partii dubbingowych, że, było, że jest muzyka i tylko czytasz tekst. I tak, kurde, bez jego głosu ja czułem się tak, jakbym operował marionetką, a, a nie tym moim bohaterem, nie tym Wiedźminem, więc dla mnie wykonał on... Yy, naprawdę tytaniczną robotę, Wiesz, wiadomo, jak to jest w grach. Ja mógłbym się przyczepić, że na przykład, nie wiem, głosy dzieci są dość słabe, ponieważ nie znam gry, gdzie to byłoby to dobrze zrobione. Chyba jedynie Fallout jedynka, jak ostrzeliwałeś dziecko, to faktycznie... To, tam, to tam, tam, to nie polecamy, <grym> tego nie polecamy, ale wiesz, tam, tam faktycznie były konkretne dźwięki. Ale nie, to jest trudne. Natomiast, yy, wiesz, jeżeli masz takie postaci, jak na przykład Tris, yy, czy nawet Jaskier, one są kompletne, bo ja sobie nie wyobrażam tych postaci z innym głosem. Trochę mi irytował ogólnie głos Jennefer i sama postać. I tu mógłbym się zgodzić z wieloma zarzutami czy recenzentów, czy samych graczy, że CD Projekt troszeczkę tak na siłę chciał swatać Geralta z Yennefer I ja, to, no, ja, to, ja to trochę odczułem, mimo że Yennefer jest piękną kobietą, fajną. Ja na przykład wolę Rudzielce, więc wolałem Triss, a czułem się tak y, y, pchany do tego, żeby no, jednak ją zarwać i z nią być. Wiesz, i tutaj też możemy przechodzić do y, kolejnego y, elementu. Za co cenię między innymi Wiedźmina, za erotyzm. To są gry skierowane do dorosłych graczy, 18+, jeżeli gram w taką grę, to chcę usłyszeć tych chuju, tych wielu, chcę zobaczyć piersi, chcę zobaczyć flaki odcinane głowy, ponieważ jestem dorosły, mam do tego prawo, równie dobrze. <grym>, Najlepiej wszystko naraz, y, jako Tarantino, ale wiesz, no jeżeli mogę to zobaczyć w filmie o godzinie 20 w telewizji, to dlaczego traktować gracza jako idiotę? I Bardzo właśnie... To, ważna gra, bo to zakłada, prawda, jesteś łowców potworów, powiedziała w tym świecie, to nie jest i coś z tego, tylko tu z domysłu nawet okładka, nawet na dokładka, na tej Peggy znaczka się nie zobaczy. To wiadomo, o czym to będzie. Z no kolej z mieczami. No i robi, robi swoją swoje. robotę, ale wiesz, zwłaszcza co mi się podoba szczególnie to, że y, Polacy bardzo y, profesjonalnie podeszli na przykład do tego tematu y, erotyki w Wiedźminie To znaczy, jest ona w pewien sposób taka swa taka. Y, Yy, że wiesz, szab no, szabelka <gryny> i na wroga, że na jakimś przykład Gerard bierze yy, napotkaną prostytutkę i rzuca nią na łóżko, to powiedzmy ktoś może, o nie, no wszystkie feministki się odezwą, że tak się nie powinno być, ale on to robi z takim fajnym yy, uznaniem, z taką czułością, że ty widzisz sceny erotyczne, które są po prostu prawdziwe. Tak jak w normalnym filmie. To nie jest jakieś porno, czy soft porno, tylko są po prostu w to włożone emocje. Dlatego też yy, podobało mi się. Naprawdę podobało mi się, bo jeżeli chce się z kimś przespać, to ja to zrobię I chciałbym to zrobić w grze wideo i również to robię. I nawet potraktowanie gracza pod tym względem było bardzo w porządku. Wiesz, biorąc pod uwagę i porównując to do rynku gier, kiedy robi się te wszystkie seks-afery, przede wszystkim z mach-efekt, gdzie to było słabe, gdzie było to włożone na siłę i zrobione bardzo tak prymitywnie w ramach poprawności politycznej. Nie, tu jest to dojrzałe i... Wiesz, ja miałem akurat tak, że yy, nieraz grałem sobie, a na przykład moja dziewczyna czy mój współlokator siedzieli obok i po prostu oglądali, bo... Yy, oni chcieli zobaczyć tę grę. To były momenty, nie wiem, zapieprzam gdzieś do jakiegoś pytajnika, yy, po, jak, po, po coś, co nie wiem czym jest, żeby nagle znaleźć jakim, jakieś stare buty, ale stoję sobie na górze i widzę piękne jezioro, piękne lasy, zachód słońca i tak, kurde, aż ja bym chciał to zobaczyć w rzeczywistości, prawda? Więc yy, takie, nie dość, że budowanie napięcia, to yy, Nieprowadzenie chyba też gracza za rączkę. Yy, jesteś świadomy swoich decyzji. W Wiedźminie Trójce chyba najbardziej to czułem w momencie, jak jedną postać zabiłem, bo, ponieważ uważałem, że może ona przyczynić się do zbudowania większego zła, no nie? Ale pod koniec, kiedy okazało się, że ta postać by mi się bardzo przydała, żeby mi, się, żeby mi pomóc walczyć z głównym wrogiem, no jej już nie było, prawda? Więc nawet kwestia tych podejmowanych decyzji, jak ktoś mówi, to, tego nie widać. Nie, to widać, tylko zależy, jak to się wczula yy, po prostu w konkretne wątki fabularne. Jeżeli, nie wiem, zabijesz kurczaka jakiejś pani na, na, w pierwszym quescie, to... to co? Czego się spodziewać, że przyjdzie dziki gon i zabije ciebie od razu? Nie. Jeżeli pozbędziesz życia jakąś postać na początku, możesz się spodziewać nawet tego, że pod koniec yy, na przykład trzeciego aktu, pojawi się brat tej postaci i będzie miał do Ciebie wąty, zresztą słusznie, tak? A potem też kolejna kwestia, humor. Humor to jest w ogóle inna bajka. Wiesz, humor połączony z przekleństwami, czyli czarny humor, który najbardziej lubię. Czasami prostacki, pijacki, rynsztokowy, ale też po to grasz, żeby... W pewien sposób poznać, poznać, spotkać się z takimi bohaterami. Nie wiem, też malutki spoiler-atak, kiedy wyznawcy nowej filozofii niszczą pomniki bóstwa, nawiązując do Fryderyka Niczego. To jest, jest to genialne, jest to takie smaczne, dość inteligentnie przedstawione. To, to wiesz, to się po prostu rzadko spotyka w innych tytułach. To, to nie są kwestie w stylu zabij złego kapitana, ponieważ on y, zabije twojego przyjaciela w jakimś oblężeniu. Nie, tutaj wszystko ma jakieś takie... Y, albo się uśmiechniesz, albo parsniesz śmiechem, albo zrobi ci się smutno. Nie jest to czarno-białe, po prostu ty podejmujesz swoje decyzje. I chyba z tego powodu, no... Wiedźmin 3 jest to po prostu pr pr produkcja całkowicie nietuzinkowa. I o ile jedynka... Y dla mnie osobiście była świetna, ale wiem, że no, furory aż takie nie zrobiłam, no bo wiesz, wystarczyło Dragon Age 2 i no, jednak ta skala, ten świat, te, y, y, y, mimo wszystko trochę lepsza oprawa graficzna, pieniądze, powiedzmy sobie wprost, nie pozwalały zabłysnąć tej serii. Natomiast w tym momencie Wiedźmin ma zajebistą grafikę, zajebiste udźwiękowienie, jest gigantyczny, ponieważ przejście tej gry no tak jak mówię, dla mnie to była trzymiesięczna przygoda, po prostu, bo ja chciałem tam zrobić prawie wszystko. Jest to tytuł, który jest w cisłej czołówce. Ja osobiście nie widzę, nie widzę następcy. Wiesz, o ile przykład mógłbym powiedzieć, że niektóre polskie produkcje są fajne, o tyle wiem, że powstają lepsze, ponieważ mają le większy budżet, mają większe doświadczenie programiści, są po prostu lepsi, do tego poziomu trzeba dojść. O tyle w tym momencie CD Projekt doszedł do takiego poziomu, że to inne gry powinny być wzorowane na Wiedźminie, a yy, nie Wiedźmin na innych. I tym bardziej... Tym bardziej jest mi przykro, bo ten dodatek, który wyszedł i ten, który ma wyjść, wydaje mi się, że mm, o ile wprowadzają nowe elementy, o tyle trochę to jest za mało. Znaczy, nie zrozumiem mnie źle, wiedźmiń Trójka był grą gigantyczną, a ja bym chciał czwórkę. Naprawdę. Ja, a wydaje mi się, że pewnych wątków już nie warto poruszać. Już to jest taki etap zamkniętej księgi i wracanie na siłę, tak jak na przykład w przypadku Asasyna, by tylko za, za, za, zaszkodziło serii, by popsuło jej wizerunek. Natomiast wiesz, no, DLC ma dość ograniczony yy, zasób możliwości. To znaczy, no możesz zrobić jakąś tam pojedynczą przygodę, jakiś prequel, sequel, wiesz, 10 lat wcześniej, ale to, to już nie jest to, prawda? Więc jest to taka zamknięta opowieść. Bardzo mi przykro z tego powodu, nie ukrywam, bo, bo po prostu oni doszli, CD Projekt doszedł do takiego momentu, że to oni mogą rozdawać karty i boję się, że gdyby na przykład teraz przerzucili się na nową markę, to się może udać, to się może nie udać. Tak właśnie z tym cyberpunkiem. Oczywiście ja im kibicuję, ale... Chciałbym więcej Wiedźmina, o wiele więcej, bo, bo gra jest genialna. Ma, ma swoje bolączki. Najgorsza jest możliwa jazda na koniu. Jest to badziewie i niestety osobiście nie dopracowali tego w ogóle. Yy, czasem yy, jest trochę... O, wiem co mnie wkurzało. Wkurzało mnie niesamowicie to, że na przykład pojawiał się jakiś potwór, no i zamiast y, poziomu, y, nie, może inaczej, żebym to, to dobrze pozbierał. Pojawiał się quest i system gry mówił, nie masz bata, żeby tam pójść y, wykonać ten quest, ponieważ potwór ma 5 leveli wyżej i cię zabije, prawda? I na przykład, y, no nie szedłem tam, bo faktycznie jeden cios i mnie nie było. Natomiast zdarzały się sytuacje, że natrafiałem na przeciwnika, który miał 10 leveli wyżej, ten quest się nawet nie zdążył pojawić, ja go zabiłem i tak mówię sobie, kurde, to jakiegoś kolosa rozwaliłem, natomiast z jakąś, nie wiem, jaszczurką, tylko która ma wyższe staty, nie mogę sobie poradzić. Wiesz, to było takie trochę wprowadzające w yy, błąd graczy samych, że... O ile nie wiem, widziałeś jakiegoś olbrzyma i wiedziałeś, że warto to lepiej jak przy do niego wrócić, co też daje straszną satysfakcję, bo gdzie na przykład grałem w czerwcu, a do jednego potwora wróciłem do jakiegoś bazyliszka dopiero w lipcu. I mówię, jest, teraz cię wreszcie dojechałem. And who is the boss now, no nie? Ale zdarzały się te właśnie momenty, kiedy czułem się trochę taki rozkojarzony, czy ten poziom trudności nie zawsze był odpowiednio dopasowany, szczególnie w przypadku wa walki z ludźmi. Największy koksiarz, z którym walczyłeś za pomocą dwóch, trzech trików go nie było. Fakt, że jak miał już tarczę i obok było stu kuszników, to, no to trzeba się było trochę pobawić, ale no, walka z ludźmi troszeczkę y, słaba i wiesz co, mimo wszystko ta mnogość opcji... Y, nie mogę powiedzieć, że mnie denerwowała, bo każdy ma inny styl. Ta gra daje możliwość wyboru. Możesz wiesz, bardziej się skupić na czarach, bardziej na y, elementach rynsztunku i walczyć za pomocą miecza. Tylko w pewnym momencie, jak ja miałem 40 mikstur, y, które dawały różne efekty, no jak już sobie uświadomiłem, jaką chcę postać, to ja korzystałem z czterech mikstur do końca gry i tak pozostawał taki yy, chyba niedosyt, że wiesz, że, że z jednej strony chciałbym wykorzystać tamte inne czary, inne umiejętności czy inne eliksiry, ale po co? No po co, jeżeli wiesz, jeżeli wezmę jaskółkę, jeżeli wezmę grom, czy wezmę jeszcze kota i będę nie dość że widział w nocy. Będę przykokrzony i energia będzie mi się regenerować, to po co? No to mam już swoją taktykę i wiesz, ale to, to są takie raczej chyba szukanie, yy, szukanie na siłę błędów, bo to tego typu yy, bolączki spotykają każdą produkcję. No, nie ale można... Tak, tak rozległo, jak opowiadasz, to tam musiało się coś trafić, a ten problem z tym właśnie dopasowaniem pasowanie sztuków. Ja obserwuję wiele innych grach. Właściwie znajdziesz ten magiczny układ Zerii 1 i to ciągniesz do końca. Najlepszy przygotem Yy, tego typu to był ten jeden z któryś Need Speedów chyba, nie był to ten underground. I tam sobie dorwałem, bo miałem akurat wtedy fazę na Chevrolet na Camaro i właśnie jak go dorwałem, to do końca gry już z Bugatti się ścigałem, tylko jednym samochodem. To jest ta sama zasada, tylko w innym tytule, nie? I tu jak to opisujesz, to jest, to jest dokładnie to samo, no bo przecież mogłeś na przykład ty, mogłeś się bawić, wybierać inny i do końca gry testować sobie, ale pewnie i tak by się okazało, że ten twój zestaw jest adekwatny najbardziej do tego wszystkiego. No właśnie, to wiesz, to jest porączka każdej gry. No nie wiem, w Falloutie też, jak inwestujesz w broń yy, magnetyczną, czy tam yy, broń plazmową, to wiadomo, że nawet jak dostaniesz najlepsze Uzi na świecie, to nie potrafisz z niego strzelać, no nie? Ale no, to są takie raczej rzeczy naprawdę, do których można by się było przyczepić, ale to jest, więc, więc, więc wiesz, to, to ja, ja w tym po prostu nie widzę problemu. Co jeszcze z, z Wiedźminem? Wie, mm, Może muzyka, bo to dla mnie... Muzyka, powiem, powiem Ci tak, tak po, ja znam Mikołaja e, z Percival Schuttenbach i z zespołu Percival osobiście. Rozmawiałem z nim właśnie kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad. Jest to człowiek multiinstrumentalista, który gra na naprawdę kilkunastu instrumentach, ma w, wspaniały pomysł na siebie, na na swoją muzykę, a jednocześnie strasznie wierny takiej... Yy tej słowiańskości, tej tradycji. To tak jak on mi kiedyś opowiadał, że y, teraz są organizowane festiwale muzyki ludowej i przyjeżdżają artyści, mają super gitary za 5000 tysięcy i oni grają. Nie, to nie na tym polega. Bo to on ma mieć tą gitarę wyciosaną tak jak człowiek ze wsi w drewnie sam, sam sobie nastroi strony i gra, bo tak się kiedyś grało. Bo takie właśnie dźwięki były wydobywane i słyszane na polskich ziemiach, dlatego ja, jak dowiedziałem się, że tylko Mikołaj w tym macza palce, rewelacja. Tym bardziej, że dziewczyny z prestiwalu mają głos no, rewelacyjny. Zresztą są, trak, są traki, ogólnie ścieżka dźwiękowa każdej z części Wiedźmina była naprawdę najwyższych lotów. Co mi się spodobało tutaj wyjątkowo, dodanie, Chyba, wiesz co, nie wiem, czy znam inny tytuł, gdzie takie coś by miało miejsce, gdzie na przykład zmienia się muzyka w, wraz z dynamiką, w, w rytm akcji. Masz spokojną, nagle wysk wyskakuje potwór i masz z nim walczyć, więc jest zmiana muzyki. I wyskakują damskie wokale. Kurde, to ty faktycznie czujesz się w tym momencie jak jakiś e, rycerz, gdzie, któremu swój niewiasta śpiewa, czy tam krzyczy nawet. I ty chcesz się napieprzać. To jest, to jest naprawdę takie, wiesz, motywujące. Pewne fragmenty, które mo mogłeś słyszeć po tysiąc razy, one się nie nudzą. więc znaczy, Wiadomo, nie tylko Mikołaj, nie tylko sam zespół Persiwan y, stworzył cały, cały soundtrack. Y, y, y, trzeba oddać również hołd innym kompozytorom. Zapomniałem nazwiska tego głównego. Y, nie pamiętam, naprawdę. Ale... To mi się naprawdę podobało, że oni... Nie było takiego czegoś, że ja mam swoją wizję, ty masz swoją wizję, nie wiem, wstawmy, wstawmy trochę słowiańskości, ale wiesz, dubstepy są na, na topie, to może trochę dubstepu. Nie, to było takie, wiesz, wszystko zachowane z tradycją, żeby podkreślić właśnie tą naszą kulturę, że y, te dźwięki, które są w trakcie bitwy czy w trakcie spokojnej przechadzki po Skelligę, y, mogą zainteresować, nie wiem, na przykład Japończyka czy brazylijczyka, bo on tego nie zna. U nich inaczej się gra, inaczej się wytwarza e, pewne efekty za pomocą innych instrumentów. Więc nawet ten element sprawił, że wiesz, to jest, to jest nasze. To jest po prostu nasze, słowiańskie, polskie i jest, i, i jest bardzo dobre. I wiesz, może być, nie wiem... E, e, Boże, zapomniałem nazwiska, Akira, ten twórca soundtracków do Silent Hill, Yamaoka, tak? Akira Yamaoka, czy na przykład Hans Zimmer. Oni są genialnymi kompozytorami, ale ja bym ich nie widział w Wiedźminie. Właśnie to, wiesz, zostało, zostało to zrobione w ten sposób, że to jest nasze, to jest fajne i jest bardzo profesjonalne. Ten soundtrack może być równie dobrze puszczany na koncertach, na przykład, oj, bardzo bym chciał zobaczyć jakiś e, koncert ja z orkiestrą symfoniczną. Nieco, więc... na, na oddzielny Zdjęcia, koncert. To znowu po całym świecie, żeby w ten sposób żeby zarobili i właśnie reprezentowali to, co stworzyli. To Dosłownie, by na oddzielny koncert, na oddzielny koncert. Y, wiesz, co teraz mi się przypomniała jedna sześć profła która strasznie została skrytykowana przez te powiedzmy lewicujące media zachodnie. Mówię to w ten sposób, żeby broń Boże nie poruszać tematów politycznych, ale Wiedźminowi zarzucono, że tam na przykład nie ma czarnoskórych bohaterów, yy, czy nie ma nie wiem, homoseksualistów czy coś. Ludzie, to jest gra na podstawie polskiej prozy, gdzie, gdzie akcja ma miejsce w świecie fikcyjnym, ale opartym na fundamentach słowiańskich i wymaganie, żeby był czarnoskóry rycerz, no sorry, no to, to nie jest Dragon Age, to znowu to jest nie Dragon Age czy inne RPG, więc yy, to mi się podobało, zachowanie takiego klimatu, wiesz, spotykałeś wikinga na Skellige, to był wiking na Skellige, Spoty, spotykałeś pijanego wartownika przed wejściem do miasta. To był pijany wartownik, który faktycznie był brudny, zły. Wiesz, nie ma tych postaci czarno-białych. Z jednej strony mm, mm, nie ma takiego czegoś jak w tych współczesnych grach, że spotykasz bohatera i ty od początku wiesz, że on jest dobry. Nie wiem, jakiś król elfów, który wiesz, że on walczy po stronie dobra i nie ma ani skazy. Nie, postaci w wiedźminie są brudne, są wręcz, yy, taplają się w błędach przeszłości, w swoich grzechach, ale muszą funkcjonować. Dlatego wiesz, ocenianie kogokolwiek pod względem takim czarno-białym, nie, i to również wpływa na tą relację z postaciami, które spotykasz, że z jednej strony. Kurde, ale on jest zły. Dlaczego on to zrobił? To jest ohydne, no nie? Wręcz tak wzbudza w tobie takie politowanie czy obrzydzenie, ale z drugiej strony no, tak sobie myślisz gdyby tego nie zrobił, może by nie żył by z nim nie gadał, więc faktycznie yy, ciężko, najbardziej ciężko obcując z Wiedźminem, spełnić warunek bycia Wiedźminem, czyli być neutralnym. To jest bardzo trudne i ta gra daje dodatkowe trudności, dosłownie. Tak jak właśnie mottem Wiedźminów jest przede wszystkim neutralność. Ciężko, bo chwilami ja sam jako, yy, powiedzmy, Geralt, czyli ja kierując nim, łapałem no, łapałem wkurwienie i po prostu chciałem kogoś ukarać, yy, bo tak nie powinno się robić, prawda, po prostu. A chwilami stwierdzałem, bijcie się między sobą, mnie to nie dotyczy. I to jest, to jest o tyle takie właśnie ciekawe, fajne i znowu dające możliwość wcielić się w postać. Czyli wybór, to, czego w wielu grach nie brakuje. Nie chodzi o to, że masz właśnie też tylko dobro zło, ale jest to co i pomiędzy i że możesz kreować tą postać. Oczywiście, nie tworzyć w niej, tworzyć siebie, czyli się z nią no to O to wchodzi brak, żeby się z nimi... Prawda, scalić i teraz to jest dzięki takim tytułom i kilku innym, no to, to jest coraz bardziej możliwe, kiedyś nie, nie wyobrażam. Wiesz co, ja, ja nie, nie bym mimo wszystko urazić. nie wyobrażał tego. Przykład, olać e, księżniczkę i prawda, gra się skończyła, że Mario poszedł na piwo z Wigzyn. Tak, tak. Ale, tak. ale a to mi się udało, bo przynajmniej z tego jak w grę nie grałem, jak opisujesz, że właśnie jest to, jest szarość, a nie czarno-białość i, i są takie wybory, które nigdy nie wiesz kiedy, co jest dobre. A do tej pory, przynajmniej jak ja się spotykałem, były małe odstępstwa, ale większość to było, że miałeś przesłanki, że zrobisz to, to będzie dobrze. Dragon Nature jeszcze był takim, bo w to jedynkę przynajmniej jak grałem, że tu do końca nie wiadomo było, co się, co się potem może wydarzyć w związku, w związku z tym, co wybierzesz. To, to prawda, jest. tylko wiesz co, to e, jedyną chyba grą, którą mógłbym w tym momencie uznać pod względem podejmowania decyzji, to... to Jestem przez GTA 5, gdzie sterujesz tyłoma postaciami, gdzie również spotykasz nietu, nietuzinkowych bohaterów, gdzie każdy ma swoją historię i ty podejmujesz decyzję, kto jest sędzią, kto katem, prawda? Natomiast na przykład wracając do Asasyna, yy, uwielbiam tą serię, ale yy, na przykład polecenia, gdzie zabij komendanta obozu, żeby na przykład wyzwolić yy, jakieś miasteczko. No ty tylko go zabijasz, wyzwalasz, ale nie wiesz, jakimi yy, co kierowało tym komendantem, że na przykład on wcześniej zabił grupę Indian. Fajnie to było troszeczkę zrobione w, w trójce, gdzie mogłeś pokierować najpierw ojcem, czyli templariuszem, a dopiero potem bohaterem, którego nikt nie, nie powie imienia. <grym> no, w tej skróconej wersji, a, tak czyli Konor. Tak, się podchłało. <śmienią> dokładnie <śmienią> <śmienią> więc no, zostajemy przy konorze eee, ale to też było takie m, tylko nakreślone, natomiast w Wiedźminie masz to y, przedstawione wprost i ty sam musisz zdecydować no sorry, po której stronie baryk barykady stoisz, w jakich sytuacjach czy, czy warto czasami podejmować ryzyko wiesz, n, rozmawiasz z jakąś postacią, wykonujesz dla niej serię questów i nagle w pewnym momencie dochodzi do punktu kulminacyjnego, kiedy no ona mówi, albo Gerard zajdziesz mi z drogi, albo zabiję ciebie z twoimi przyjaciółmi. To wiadomo, że znaczy, no, nie wiadomo, no, ja, ja przynajmniej stanąłem po stronie moich przyjaciół, no nie. A głupio mi było zabijać kolesia, z którym sobie żartowałem o chlaniu dupach, polityce, zabijaniu, o królu i o wszystkim. I wiesz, i nagle czujesz tak. No. Dlaczego to zrobiłeś? No, nie, nie mogłeś inaczej, przecież jakoś by może dało radę się dogadać i nie, nie. Inny wątek na przykład tak zwanego Barona, też jeden z pierwszych głównych wątków, wiesz, wątek, który tak naprawdę ciągnie się przez połowę gry. Zadanie poboczne, genialne, naprawdę, kwestia zarówno jego żony, jak i jego córki, jak i właśnie, to też jest super połączone z Ciri, że wiesz, nie masz takiego przeświadczenia, że Ciri poszła stąd z punktu A do B, zrobiła coś, potem poszła do C. Ty wykonujesz questa, nie wiem, pomagając wieśniakowi ukraść chleb i nagle mówi a ty widziałeś tą Wiedźminkę, taka fajna laska, białe włosy. I nagle, o kurde, to on ją widział. To może będzie następny trop w jej znalezieniu, yy, czy to będzie jakaś informacja, która pomoże szybciej wykonać inny quest. Że wiesz, nie jest to takie do bólu liniowe, takie ograniczone. Ty nie wiesz czego się spodziewać. Równie dobrze postać, która właśnie pomaga ci w walce z wampirem, no, sprzedać ci kosę w plecy w następnym akcie, ponieważ bardziej jej się to opłaca, albo ponieważ jej dzieci są, nie wiem, zamknięte i grożą jej śmiercią, więc pod tym względem ja nie znam yy, nie znam lepszej gry, nie, nie, nie, nie zrozumieć źle, ja nie chcę słodzić Wiedźminowi, bo to nie jest produkcja idealna. Tak jak Ci mówiłem, ta, ten system E, tworzenia przedmiotów, jazda na koniu, straszna tra tragedia. Nie, nie spodobało mi się gwint, ogólnie to granie w karty i wielu osobom też. Zabrakło jakiegoś doprecyzowania, co trzeba robić, czy jak to powinno robić, żeby... Nie, nie, to, to są na szczęście tylko zadania poboczne, więc to może całkowicie ominąć. Ale wiesz, jak tak się gra od A do Z, to chciałoby się to dokończyć, ale z drugiej strony siadasz i nie, nie czuję tego. Więc to są takie drobne rzeczy, ale powtarzam, biorąc pod uwagę skalę tej gry i po prostu jej ogrom, to to jest, wiesz, jak igła stogusiana, no mimo wszystko czasem się ukujesz, czasem zaboli, ale jak już się waniesz, to leżysz wygodnie i cieszysz się z tego, że, że masz to, to, to, co chciałeś. Więc pod tym względem, no Wiedźmin na pewno jest grą roku. To w ogóle nie ulega żadnej e, dyskusji. E, I po prostu jedyne, co mnie wkurza, to, to czy ta marka, czy ta seria jeszcze będzie istniała. No teraz ma być film, więc... E, no właśnie, może... Geralta? Yy... Czy, czy badałbyś na przykład, żeby to był film rzeczywiście aktorski, czy żeby to była animacja, tak jak było Final Fantasy Moment, czyli, żeby to była taka górnolotna animacja i wtedy może być głos, prawda, Wiedźmina z gry, może być w, w tej animacji. Wiesz tak? Co, i tak, i tak. Przykład fajna, fantasy genialny, ale dam Ci troszeczkę lepszy. Nie wiem, czy widziałeś e, zwiastun e, Warcrafta filmowego. Gdyby w tą stronę pójść, to jest... Tylko wiadomo, to jest Blizzard, w ogóle to jest spełnienie moich dziecięcych marzeń. Ludzie, którzy robią lepsze intra niż niejedne produkcje hollywoodzkie, nagle zrobią film. Wow, to będzie... Dlatego Wiedźmin. Z jednej strony yy, chciałbym, żeby wziął się za to ktoś, kto ma pieniądze. Bagiński jest wizjonerem, to jest prawdziwy artysta, który... Yy, no, jest po prostu nietuzinkowy, nie można go zaszufladkować. Jest to obok chmielarza czy pojedynczych takich y, sylwetek. Jedna z postaci, która za, bardziej chyba jest znana za granicą niż w Polsce. Yy, ale grafika to no nie wszystko, w przypadku filmu również. Boję się, że y, film... To jest ta przewaga gry nad, fi, nad filmem. Tu masz tylko półtorej godziny, dwie, no do trzech nie schowasz, czy nie, yy, nie możesz przekazać wszystkich wątków, które zostały tak fajnie nakreślone nawet za pomocą gry. Dlatego film Boję się może być Lipa. Serial? Tak. Tak, jak to zostało zrobione między innymi w Polsce z PitBullem, czy służby specjalne. Zresztą z Wiedźminem tak samo, że powstał film, był on jakąś tam zgraną z, z całością, ale później powstał serial na podstawie tego, który dawał, znaczy no który powinien dawać, bo ten serial nic nie dawał, ten film też nic nie dawał. to no, najważniejsze, no, ale szkoda, że nie Szkoda. No wiesz, po raz pierwszy widziałem brudne wychodzone elfy, więc no. Trzymam kciuki, ale yy Musi się za to wziąć ktoś dobry. Przede wszystkim scenariusz, bo, bo wiesz, podobnie z komputerowym Wiedźminem, on mógłby mieć grafikę tysiąc razy gorszą, ale scenariusz, dialogi i te wszystkie zadania, to one tak naprawdę wpływają na to, że ci się chce. Natomiast jeżeli film będzie wybujały graficznie, yy, a będzie słaby fabularnie, to nic to, nic to nowego nie wniesie. A... No Zabójczo. Nie, <śmiech> jak Wyglądał świetnie. No to... Nie zrozumieć, że proza Sapkowskiego jest za trudna chyba na sztukę filmową. O ile Warcraft też ma skomplikowaną fabułę, znaczy skomplikowaną, ma fajną. Cały Arta, te wszystkie postaci, które walczą, po tym atak Płonącego Legionu, ale jest to też statyczne, czarno-białe. Natomiast yy, postać Geralta i postać ogólnie, czy sama yy, sam Wiedźmin, nie wiem, czy jest możliwe na przełożenie na film po prostu. Ja myślę, że tak, ale z innym myśleniem. Nie jeden, półtorej, nawet trzy godziny film, tylko seria. Czyli Iron Man, super pierwszy, Geneza, żeby wprowadzić. Bo nie każdy grał gry, nie każdy czytał książkę, więc w tym przypadku to musi być. To nie jest Spiderman, że dwa filmy zaczynają od początku, nie wiem po co. Przynajmniej w Halku to było dobrze zrobione, bo jeden był, ten a drugi uznał to, co było. Ale tu zakładam, że jeden powinien być na genezie oparty, nawet na retrospekcjach w ten sposób i kawałek, jakiś nowy wątek i przechodzimy do następnego. I żeby to zacząć tak szeroko myśleć, w ten sposób ja bym to widział, bo to by budowało właśnie nowych odbiorców, tych, którzy nie czytają, po taką tych, którzy nie grają, tylko którzy oglądają. I to by stworzyło w mojej głowie Jakiś, jakiś taki konkretny obraz. Na przykład ja na dzień dzisiejszy dla mnie na nawiedzina był Karla Urbana wsadził, czyli ostatniego Dreda. E, jeszcze we władzy Pielścieni też był Leonard, chyba że grał, niego. Ja bym na pewno wsadził szonę, bo on by pewnie szybko zginął, więc.. No, to, więc <grym <grym zaraz by go rozerwali, <grym> czyli głowę, albo wielki talerz w bądź spadłby na niego, także no albo to no, Polacy by się wysunęli, szombin wreszcie by nie zginął, to by był na plakacie. Szombin wreszcie. <grym> Znaczy, jeśli mam być cztery y, Wiedźmin, y, y, gdyby, jak, jak powstanie, to jest moje takie małe marzenie, które pewnie nie będzie spełnione, powinni gać polscy aktorzy mimo wszystko, tak, tak. ponieważ y, y, y, nikt nie będzie w stanie oddać właśnie tego. Czy, czy robimy film dla wszystkich, czy robimy film taki jak gra, czyli słowiański, a reszta się tym zainteresuje. To jest chyba takie najlepsze pytanie tego, jak ta produkcja filmowa w ogóle może wyglądać. Bo jeżeli ktoś chce zrobić drugiego Władcę Pierścieni, tylko że z gratem nie, to nie ten budżet. Ale jeżeli ktoś chce zrobić świetne kino ze swoim klimatem, na które każdy będzie patrzył z podziwem, że jest to coś innego, ok Tylko z jednej strony, wiesz, chciałoby się zobaczyć Właśnie Plejadę Gwiazd. a z drugiej strony, no jak to Wiedźmin bez Olbrykskiego? Bez Wys... Bez... Na pewno będzie to trudne. Chociaż wiesz, jak pokazują ostatnie przykłady... Y... Ogólnie sztuka filmowa zdycha. Filmy przestały być atrakcyjne. Można nakręcić świetny serial, gdzie nie ma fajerwerków, tak jak Wikingowie, gdzie ten klimat, właśnie z Keligеиии, byłby idealnie oddany. Tylko trzeba mieć na to pomysł. I ta, tak przynajmniej się ta, na to zapatruję. Ja bo... jeszcze z filmami, tak jak teraz, usłyszałem, że będą znowu robić to karze średnie, bo oglądałeś polskiego tytułu. Nie pamiętam, ale zagranicznie to był Walhalla Rising. Tak, tak, w... tak. W... tak. I właściwie ja tak oglądam, tak pierwsze pół godziny sobie. Dlaczego się... tam się nic nie dzieje? Kiedy zacznie się co dziać? Rozumiałem, że to tak ma być. Jak już to, by tą barierę przekroczyłem, powiedziałem, to świetny film, wreszcie coś innego, jakiś taki do pomyślunku słuchaj. Ja na przykład z Załowskiego pod tym kątem bym Wiedźmina, widział widział, bo... jasne, walka walką, no, on zabija te potwory, to jest, ale to jest, to, jest tylko element, imagines, prawda? To jest zepchnięte, zepchnięte na bok, a liczy się, to tak jak ja na przykład teraz widzę tę tendencję, choć za dużo nie oglądam, ale w serialach tych kryminalnych, medycznych, że jest zagadka, oni rozwiązują tę zagadkę, ale liczą się dialogi i liczą się te interakcje między postaciami. zatem na przykład e, chaosu uwielbiają. Zagadki mnie nie obchodziły. Ja, ja nie widziałem w tym żadnego procesu powiedzieć, czy coś to mnie powodza, ale te właśnie reakcje między sobą postaci, no zobaczymy. No, ja myślę, że to się też może w ten sposób kończyć, że film będzie, a potem znowu będzie serial, bo może tak, tak byś. ale wracając właśnie na jak że Polska obsada, to kogo byś widział? Z Młodszych, starszych? Powiedzmy, że może do wyboru, do koloru. Można kogoś odmłodzić, e, kogo chciałbyś w tej roli z nieżyjących, a kto, kto byłby twoim Wiedźminem? Yy, wiedźminem miałbym z tym cholerny problem. Powiem tak, z tego względu, że cokolwiek by nie powiedzieć o Żmijewskim, on był, nie był zły, on był całkiem autentyczny. To, że film był słaby, Trudno. To, że on miał charakteryzację słabą, trudno, ale on grał jako tako fajnie. Powiem to bez bicia, ale on grał ok. Natomiast z polskich aktorów postawiłbym przede wszystkim na jakieś mniej znane twarze, żeby to nie był zbiór celebrytów, bo to się nie uda. Przykładem tego film, który mimo wszystko bardzo lubię, ale nie do końca się udał, tam przed Stara Baśń, gdzie była to opowieść o Słowianach, gdzie był ten klimat taki yy, wiedźmiński, ale coś poszło nie tak, no nie? Jakieś efekty specjalne, czy na przykład aktorzy, którzy w jednym filmie zagrali super, w innym po prostu byli śmieszni, więc postawiłbym na pewno na, na jakieś młode twarze, tym bardziej, że zobacz, nawet w Polsce powstają do, bardzo dobre seriale jak Czas Honoru, gdzie no, ci... Yy, Młodzi mogą się wykazać. Już owszem, nie, Olbryski niech będzie, bo on tak jak czeski w polonizacjach powinien być, ale on nie może mieć kluczowej roli, bo wtedy nie skupiasz się na filmie, tylko skupiasz się na Olbryskim, czy na jakimś Globiszu, czy na innym aktorze. Po prostu. Dlatego też cenię sobie, nazwijmy to mniej... Znaczy ogólnie seriale, i skąd się wziął fenomen seriali w dzisiejszych czasach? Jak mówisz house, ja na przykład ostatnio go nam Shameless, w, w, wcześniej Breaking Bad. Czy tam gra jakiś Brad Pitt, czy jakaś Angelina Jolie, czy tam gra y, Sharon Stone? Nie, tam grają aktorzy, którzy grali trzecioplanowe role w jakimś filmie 400 lat temu, prawda? Y, ale dostali szansę wykazać się. Dlatego. Na pewno poszedłbym w ten sposób, żeby z jednej strony ludzie mogli pokazać swoje umiejętności, ale też, żeby mieli jakąkolwiek wiedzę, ponieważ Amerykanin na przykład nie zrozumie słowiańskich zwyczai, zwyczajów, nie, nie zrozumie słowiańskiej mentalności. Zawsze można postawić na międzynarodową obsadę, tak jak w przypadku, no, no dobra, Ogień i Mieczem, gdzie jednak no, by był Domagarow, który zagrał bardzo fajnie, kto słyszał o nim wcześniej, no ja nie, na pewno nie słyszałem, większość też, zagrał fajnie, więc yy, pod tym względem, wiesz, tutaj wszystko zależy, czy na przykład Bagiński będzie miał wolną rękę, bo tak jak powiedziałem, on jest artystą, to jest człowiek, który ma niesamowite yy, możliwości, tylko jeżeli on stworzy wizję, a później będzie ona coraz bardziej przerabiana właśnie po to, żeby mały Chińczyk, Amerykanin czy Brazylijczyk zrozumiał treść Wiedźmina, to powstanie kupa, a nie arcydzieło. Więc nie zachwycam się, hmm, czekam spokojnie i powiem, powiem Ci więcej po pierwszym zwiastunie. Mimo wszystko, bo to będzie taki wyznacznik tego, że albo będzie super, Albo już nawet nie ma co w ogóle dotykać tego, po co, no nie? Ja będę czekał no jednak na pełny efekt był zgasny. Nawet dzisiaj bywały mocno wodnicze, więc ja zresztą staram się nie oglądać bardzo rzadko. Teraz już jakiś oglądam bo to ja, jednak dla mnie to jest mylące. Mnie to nie daje jednak ono obrazu Ja muszę obejrzeć. Nawet jak ktoś ocenia, że film jest słaby, to ja sobie muszę Tak, zobaczyć. to ja też zawsze tak, żeby no, własne no, zdanie... To, no, bo, mo, może ktoś mieć rację, może ktoś nie... Tak samo jak teraz na przykład ja jeszcze nie widziałem do Nowego Bonda. Niektórzy są, że to nie jest najlepszy błąd z kolegiem, że w Skyfallu osiągnięto szczyt możliwości w ogóle całej tej serii, ale niektórym się podoba, a niektórym kompletnie, bo im się na przykład Skyfall nie podoba. To jest do wyboru, do koloru, prawda? A wracając jeszcze do tej kwestii obsady, to ja bym sobie poszedł pod prąd mojego, na ja Mariana Kociniaka obsadził tylko młodszego, bo on, on się kojarzy jak na tam II Wojnę Światową w Janosiku, ale on też w teatrze i w teatrze mm. telewizji miał role takie, które dla mnie wypasowały, no dziś już mógłby taką wersję, po chyba, że Wiedźbym opowiadałby na zasadzie retrospekcji komuś, to, to mogłoby się wcielić i ktoś młodszy i wtedy rzeczywiście tak jak ty mówisz, ktoś nieznany, to, to by było takie dla mnie no fajne połączenie. Oczywiście no, najlepszą byłaby chyba opcją, yy, wspaniała charakteryzacja, po prostu nie do poznania, żebym wszystko Rozenek zagrał, wtedy Też byłoby to mógł. marzenie każdego gracza, bo dubbing już jest automatycznie zrobiony, ale A, to odpada. Od, odpada, no. A, to odpada. Coś fajnego, mam nadzieję, że tak jak dla Ciebie bo mnie do trójki zachęciłeś, bo po dwójce, ja nie mam ochoty do tego wracać w ogóle, już nawet mogę sobie streszczenie przeczytać, żeby przed trójką mieć łatwiej, ale żeby czwórka powstała. Ja jestem ciekawy Seagor panka, chociaż najbardziej fajnie by było dla mnie, Nie brakuje czegoś takiego, co nie znaczy, że nie ma, żeby był właśnie taki RPG rozbudowany bardzo, ale w formie horroru, tak jak było Dead Space czy tak jak Residenty wcześniej, Nie czegoś takiego brakuje, bo jest, że na zasadzie, że już nic właściwie nie można zrobić w tym świecie G, ale mnie na przykład czegoś takiego brakuje, Po co rycerze, jest science fiction czy tam fantazja, z rpg mi bardzo się na przykład Fable podobało, bo najbliżej... To jest legenda posty, po prostu, posty, posty, posty, tak. Zadania poboczne najbliżej do tego, co Ty opisujesz w trzecim właśnie, że... Świetne porównanie, nie pomyślałem co o tym, tym bardziej, że sam no. jestem fanem e, ja sam Fable ma, ma i... Jeden z najlepszych um, Xboxowych tytułów, które żałuję, że właśnie na PlayStation nigdy i żałuję osobom, które po prostu nie trafiło się tak jak mnie, żeby mieć dwie konsolisty sprawić, bo ja się zakochałem, zacząłem od dwójki, potem była trójka i jedynka. I dwójka mi najbardziej, najbardziej się podobało. jasne, że tam też były braki, tak jak mówiłeś, jakieś niedostatki, ale ten świat, ta kolorystyka i te zadania, opowieść, zawania, opowieść to, było, to było cudowne i wracając właśnie wierzę, że ktoś wpadnie na ten pomysł i zrobi świetny horror z klimatem, co prawda powiedzmy 80 czy 100 godzin, to jest dużo, ale właśnie z rozbudowanym systemem, nie tylko na rąbankę w trzecim dead ie nastawiony, ale żeby była ta atmosfera i taki świat, żeby ktoś stworzył. Czy to jakiś właśnie na innej planecie, czy coś, wszystko jedno, ale żeby był horror, żeby był od A do Z horror. I te, tego mi brakuje, mam nadzieję, że ktoś to zrobi może właśnie CD Projekt, bo może będą się bawić, że teraz z każdą nową odsłoną będą robić coś, innego w tym. Ale, Inne, ale to, o to, znaczy. czym mówisz, yy, dla mnie to jest niemożliwe. Niestety to się hmm. wiąże powiedzmy z następnym tematem. Hmm. Rozmaw... No, no, no, następnym tematem, ale po prostu żyjemy teraz w społeczeństwie, które jest nauczone innego rodzaju strachu. Hmm. To znaczy y, screamie, skrimery, krzyki, piski, y, spuszczanie wody w kiblu. Nie ma atmosfery budowania napięcia podobnie jak było właśnie w pierwszych dwóch częściach Silent Hill. Ja o wiele bardziej wolę taki klimat, gdzie boję się czegoś, co nie widzę, aniżeli boję się czterogłowego potwora, który wyskakuje i po prostu rzuca mi się na mordę. Bo to, bo to nie jest strach. To jest takie raczej słabe, nie ma tutaj żadnego klimatu. Do, na czym polega dobry horror? Na opowieści, mimo wszystko. Że jakiś potwór czy jakiś zły duch powstał z czegoś. Natomiast tylko tyle, że ktoś strasznie wygląda... Nie. To to Przecież, na ulicy. No, no, no, no właśnie, no, no, na ulicy też ktoś może strasznie to wyglądać. Ale wiesz, jeżeli jesteś zaintrygowany jedyną grą, gdzie mm, ostatnio Potrafiłem poczuć się tak, jakbym czytał książkę Kinga, czy właśnie jakiś klimat takiego dobrego horroru. To był Unwake. To znaczy... E, wiesz, produkcja, gdzie ty się zastanawiasz, ale o co chodzi? I, i ty się nie, nie boisz stricte potwora, tylko bo, jesteś zaintrygowany i przełamujesz taki swój strach, żeby wejść w ten mrok i odkryć prawdę. Chyba na tym powinien ogólnie polegać horror. Yy, ale ja mam dość staroszkolne podejście pod no tym względem. To jest po prostu. Na mnie ostatnio ten hmm. demo PlayStation, czyli PT. Taki, taki efekt wywarł, byłem zaskoczony. I od razu ten smutek, że nie zostanie to rozwinięte. Chociaż 80 godzin takiej gry to trochę by było męczące. Ale mnie właśnie brakuje czegoś takiego, żeby... No jest wiele utalentowanych osób. Ale żeby połączyć Powiedzmy, troszkę tych potworów makabrycznych, jak już muszą być, ale powiedzmy w formie bossów na przykład. I żeby tylko to było, że dochodzi gdzieś i coś się rzeczywiście wyskakuje, pojawia, albo że to jest e, w swojej głowie projekcja albo powiedzmy postaci gracza, a cała reszta jest na tym i coś takiego bym chciał zobaczyć, no, no, no okej. Okay. Gier jest i tak mnóstwo, na szczęście jest sporo niezłych i tak jak mówisz, że Wiedźmin 3 do tego należy, więc moją wiarę w, w, w tę serii że w ten tytuł przywróciłeś i chciałbym, chciał. to co, ty, ty co tym bardziej yy, mogę to podkreślić, bo inaczej mówisz o takim strachu, to y, wiedzmy, czy to jest kolejny jego element, który sprawia, że ta produkcja zyskuje, bo no wiesz, tam są potwory, nieraz zdeformowane twarze, jakieś różne kończyny i nie mogę powiedzieć, że przestraszyłem się podczas niektórych walk, czy, bo to nie jest horror, to jest przede wszystkim gra akcji, ale y, o wiele bardziej dla mnie straszna, takim dobrym znaczeniu i autentyczna jest Dobra południca, Wiedźminia, dobrze zrobiona, czyli piękna kobieta, która ma piękne nogi, pier, piękne piersi, ma straszną twarz i ten wianek i to wszystko. I z jednej strony walczę z nią, a z drugiej tak myślę, kurde, co się z nią stało, no nie wiem, to faktycznie może była piękna kiedyś kobieta. Co spowodowało, że, no, że jestem monstrum, jestem e, potworem, może właśnie jej błędne decyzje, więc na tym chyba powinna polegać taka y, klasyczna groza, tak mi się wydaje w tym takim wiesz, rozumieniu. Oczywiście takie produkcje jak Dead Space myślę, że y, on, one będą powstawać, ale to będzie tylko i wyłącznie forma ciekawostki, bo nawet patrząc na te ostatnie produkcje jak Until Dawn, na przykład y, to, to nie jest straszne, to jest fajne, to ma dobry klimat, ale czy, czy się przestraszyłeś? miałem wątpić, no po prostu. Nie to ja się opowiem, <śmiech> o tym dla odmiany. Nie, no jest pole, to po prostu dobrze, że mi powstał. Świetnie, że jest tak dobry, bo czasem jednak trzecia część trilogii bywa mocnym spadkiem, a tu jest mocny wzrost, więc to jest, to jest świetne i oby podbijał rynki, oby twórcy byli zadowoleni i mieli pieniądze właśnie na popuszczanie dalej fantazji, tak jak na... Wiesz co, ja nawet czego innego życzę? Życzę przede wszystkim graczom, żeby... E, mieli cierpliwość. To znaczy, to zabrzmi, zabrzmi dość głupio, ale żeby w pełni y, wyssać esencję z tej gry, naprawdę warto przy niej posiedzieć. Posiedzisz 10 godzin, 20, poznasz tylko fragment gigantycznej opowieści. Wiesz, biorąc pod uwagę to, jak dzisiaj ludzie grają, że przechodzą 2% Red na przykład według oficjalnych statystyk, e, czyli porzucają, bo nie ma tego, przepraszam, pierdonięcia na początku i ludzie... Nie, to będzie słabe, to będzie nudne. Nie, dać się zaczarować, dać tej grze szansę, nawet po to, żeby... Y Powiem to z pełną taką odpowiedzialnością. Trochę olać wątek fabularny, ale skupić się na świecie, ponieważ w tym momencie Wiedźmi to jest oddzielne uniwersum, to jest oddzielny świat i poznać go i jestem pewny, że każdy, kto zaryzykuje tą utratą czasu, będzie zachwycony, bo, bo wiesz spotka się z tą różnorodnością, bo sam główny wątek fabularny jest fajny, jest bardzo ciekawy, jest... Hmm, Odpowiednio zbudowany, jeżeli chodzi o, o napięcie czy dynamikę, ale gdyby ta gra składała się tylko i wyłącznie z tego, a nie mnóstwa po prostu yy, misji pobocznych, wtedy miała ja dostałby może 5 na 10, a w tym momencie to jest 11, bo po prostu masz wybór. Masz... Nie podoba ci się Quest yy, z południcą, wybierasz Quest z zakładaniem kabaretu, więc. Chyba to jest taka największa zaleta, i, i mimo wszystko y, ja wiem, cecha charakterystyczna tej produkcji, że warto w niej posiedzieć. Tylko tyle. Dajcie sobie cierpliwość i dajcie sobie, bądźcie cierpliwi, dajcie sobie trochę czasu, żeby poznać tą produkcję, bo tak jak mówiłem, każda lokacja to jest dosłownie oddzielna gra, to jest oddzielna historia, e, oddzielne wyzwania. I oddzielna satysfakcja z rzeczy, które się zrobiło, po prostu. To jest po prostu co innego. Świetne podsumowanie, nie To mnie zachęca, chociaż przyznaję, nie kupię jeszcze teraz, ale poczekam sobie jeszcze trochę, niech już będą wszystkie dodatki, pewnie edycja gry roku, bo to, to raczej grozi twórcom, i dołączam się do tych życzeń cierpliwości. No i bardzo Ci dziękuję za podzielenie się. Nie. A ja, a ja Tobie zazdroszczę przez... niestety ja. i a, sobie współczuję, bo to wszystko a, dopiero będzie przed Tobą. Fakt. No i wtedy ja Cię opowiadam, jak ja to odbieram. Teraz jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki. Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu